Cześć, tu Pinochet. Zapraszam na kolejny ósmy już odcinek Myśl o zbrodniach. Ciągle brakuje mi czołówki i podejrzewam, że za jakieś dwa, trzy odcinki albo i wcześniej coś już tam będzie. No dobra, dzisiaj chciałbym się zająć yy, tematem. Również rodę z książki Jana van Helsinga. Ręce wrażą tej książki. Jakoś tak się w to wczytałem. A także również rzeczą poza teoriami spiskowymi. Właściwie to taką balansującą między, między sferą rzeczywistą, a taką sferą tajemnicy, zadomania. A o co chodzi? Chodzi o, o długi publiczne poszczególnych państw i o to, że waluty w większości z nich są po prostu papiery. Otóż yy, w Ameryce funkcjonuje Federal Reserve Bank, w Fed, który emituje dolary, które się nazywają Federal Reserve Notes, to jest taka nazwa mniej powszechna, ale, ale, ale yy, wiadomo co oznacza. I co ciekawe, Fed nie jest tak jak Narodowy Bank Polski własnością państwa, tylko prywatną spółką, przedsiębiorstwem w którym Stany nawet nie mają akcji, w którym zjednoczonych nie, nie ma akcji, a udziałowcami są tylko banki członkowskie. Warto wspomnieć, że FED powstał w roku 1913, bodajże Narodzenie, i jakoś tak mniej więcej wtedy powstał w Stanach podatek dochodowy. Czy, czy tam po, powstał to akurat nie, to, to złe słowo. Że, że, że tam wprowadzono podatek dochodowy. wtedy. I tu właśnie chciałbym zamieścić fragment właśnie książki Jana van Helsinga. Ręce proszę tej książki. Której jest wywiad e, przeprowadził Daniel Doyle-Benham. No e, tu napisane, że e, to jest amerykański Bojownik o Prawa Człowieka. I to jest rozmowa telefoniczna, którą przeprowadził w roku 2002 kiedy to zadzwonił do San Francisco Federal Reserve Bank, który właśnie się do Fedu i porozmawiał z niejakim Ronem Supińskim, który był przedstawicielem Public Information Department, czyli Departamentem Informacji Publicznej. No i w książce Jana Van Helsinga zamieszczono o stworzenie tego wywiadu w pełnym brzmieniu. No i ja... Z braku zajęcia zdecydowałem się zrekonstruować ten wywiad w formie Fonicznej i ja się wściekłem w rolę właśnie pytającego, a, a panem sopiński był syntezator mowy i tu właśnie zamieszczam ten wywiad. No, no i zapraszam do posłuchania. Panie supiński, czy Federal Reserve System jest we władaniu mojego kraju? Jesteśmy agendą rządową. Nie o to pytam. Czy mój kraj ponosi koszty utrzymania tego systemu? Jesteśmy agendą rządową, otworzoną przez Kongres. Czy Federal Reserve System stanowi przedsiębiorstwo? Tak. Czy rząd mojego państwa posiada akcję Federal Reserve? Nie, podziałowcami są banki członkowskie. Czy owe banki są prywatnymi spółkami? Czy maknoty Federal Reserve Bank mają jakiekolwiek pokrycie? Tak, jest nim majątek Federal Reserve, ale przede wszystkim uprawnienia Kongresu do nałożenia takiego czy innego podatku na obywateli. Uprawnienie do inkasowania podatków, czy tak pan powiedział? I to właśnie stanowi pokrycie dla banków Federal Reserve? Tak. Jaka jest wartość całego majątku Federal Reserve? San Francisco Bank posiada aktywa na sumę 36 miliardów dolarów. Co składa się na ta aktywa? Złoto, sam Federal Reserve Bank i gwarancje żadowe. Jaka wartość jednej uncji złota jest uwzględniona w księgowości Federal Reserve Bank? Tej informacji nie posiadam, ale San Francisco Bank dysponuje złotem o wartości 1,6 miliarda dolarów. Czy chce pan przez to powiedzieć, że Federal Reserve Bank w San Francisco posiada miliard sześćset milionów dolarów złocie, a saldo tego majątku stanowią gwarancje rządowe? Tak. Skąd Federal Reserve otrzymuje Federal Reserve Note? Banknoty są autoryzowane przez Departament Skarbo. Ile Federal Reserve płaci za Federal Reserve note o nominale 10 dolarów? Od 50 do 70 centów. Ile płaci za banknot 100 dolarowy? Tyle samo od 50 do 70 centów. Tylko 50 centów za 100 dolarów to ogromny zysk, czyż nie, tak? Zgadza się, chyba jest Pan bliski prawdy. Departament Skarbu otrzymuje więc od Federal Rezerw 20 dolarów przy nominalnej wartości 1000 dolarów. Albo inaczej, nieco ponad 2 centy przy fakturze 100 dolarowym. Czy prawidłowo rozumuję. Czy Federal Reserve nie wykorzystuje przypadkiem Federal Reserve Notes, których koszt wynosi 2 centy od sztuki, do odkupywania obligacji od rządu? Tak, ale to nie wszystko. Czy taka jest jednak istota sprawy? Istota sprawy jest właśnie taka. Ile Federal Reserve Notes jest w obiegu? 263 miliardy dolarów, ale my możemy wskazać tylko na niewielki procent banknotów. Gdzie podziały się te inne banknoty? W materacach albo też zostały pogrzebane, albo gdzieś za kolisami, tak jak brudne pieniądze z przemytu narkotyków. Skoro długi trzeba pokrywać w przełożyciu Federal Reserve Nows, czy tych, które są w obiegu wystarczy do spłacenia długów państwowych wynoszących 4 biliony dolarów? Nie wiem. Czy istniałaby matematyczna możliwość spłacenia tych 4 bilionów zadłużenia, gdyby rząd federalny zebrał wszystkie banknoty będące w obiegu? Nie. Czy miałbym rację, mówiąc, że w takim razie każdy dolar wpłacony do jednego z banków członkowskich można by przy odpowiedniej polityce zachowania rezerw pożyczyć 8 dolarów? Około 7 dolarów. Proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, ale chodzi tu chyba o 7 dolarów w tarcie w banknotach rezerwy federalnej, które nigdy nie trafiły do obiegu. Dzięły się one z powietrza, skoro ani kredytów, ani obych dwóch centów z wartości nominalnej nigdy nie wpłacono. Inaczej mówiąc, Federal Reserve NOS, o które tu chodzi, nie istniał w rzeczywistości jako fizyczne pieniądze wydrukowane i wyemitowane, lecz stanowiły po prostu zapisy w księgach i pożyczane z procentkami. Czy mam rację? Tak. Czy właśnie dlatego obiegło obiegu są tylko 263 miliardy dolarów w tak rezerwy federalnej? Jest to częściowe wyjaśnienie przyczyny. Czy moja interpretacja jest właściwa? Kiedy pojawiła się ustawa o rezerwie federalnej, przeniosła ono prawa bicia monet, a więc do udostępnienia narodowi pieniędzy, jak też prawo do regulowania obiegu i wartości, z kongresu na prywatną spółkę, czy tak? I mój kraj wypożycza sobie teraz to, co powinno by stanowić nasze zasoby pieniężne z banku Przety Federalnej, Prywatnej spółki z doliczeniem odsetek. Czy właściwie rozumuję? I ze względu na system monetarny naszego kraju, te długi nigdy nie zostaną na pewno spłacone? W zasadzie ma pan rację. Jestem coś podejrzanego, nie uważa pan? Sorry, nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Ja tutaj pracuję. Dlaczego ostatnio Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę oznaczoną numerem 1486 o sprawdzeniu całej księgowości Federal Reserve przez GAO? I dlaczego Federal Rezerw sprzeciwia się temu? Nie wiem. Czy Federal Rezerw reguluje wartość Federal Reserve w NULS i Tak. Proszę mi wyjaśnić, jak to możliwe, żeby system rezerwy Federalnej był zgodny z Konstytucją, skoro przecież tylko Kongres dzielący się na Senat oraz Izbę Reprezentantów jest, a przynajmniej powinien być, uprawniony do bicia naszych monet, do emitowania ich i do ustalania wartości. Nigdzie w Konstytucji nie ma zapisu o możliwości przeniesienia przez Kongres jakiegokolwiek zawarowanego konstytucyjnie uprawnienia na przedsiębiorstwo prywatne. A może się mylę? Nie znam się na prawie konstytucyjnym. Mogę skontaktować Pana z naszym działem prawnym. Powiem Panu, że ja zadałem sobie trud przeczytania Konstytucji. Nie pozwala ona na to, by jakiekolwiek uprawnienie przyznane instytucji państwowej zostało przeniesione na prywatną firmę albo stowarzyszenie. Czy nie stanowi ona, iż wszelka inna władza, nie przysługująca pojedynczym osobom prawnym, jest zastrzeżona dla Państwa i jego obywateli? Czy ten zapis dotyczy przedsiębiorstwa prywatnego? Nie sądzę. Wiem jednak, że otworzenie Federal Rezerw doszło do skutku dzięki zgromadzeniu ustawodawczemu. Czy zgodziłby się Pan z takim stwierdzeniem, to jest nasz kraj i pieniądze też powinny być nasze? Tak jak stanowi Konstytucja? Rozumiem Pańską intencję. Dlaczego mielibyśmy pożyczać nasze własne pieniądze od prywatnego konsorcjum Bankiego z odsetkami? Czyż nie po to właśnie doprowadziliśmy do rewolucji, żeby stać się odrębnym, suwerennym narodem, mającym własne prawa? Zdaje się, że było kilka procesów, które miały związek z tą kwestią. Czy toczyły się one przed Sądem Najwyższym? Chyba tak, ale nie jestem tego pewny. Czy kiedykolwiek zapytano sąd Najwyższy o to, czy działalność Federal Reserve jest zgodna z Konstytucją? Nie wiem, ale mogę skontaktować Pana z naszym działem prawnym. Czyżo obecny system monetarny nie jest domkiem skarb, który no. musi się zawalić, skoro nie ma takiej matematycznej możliwości, by długi zostały kiedykolwiek spłacone? Tak to wygląda. Mogę Panu powiedzieć, że jest Pan bardzo wnikliwy i wiele Pan wie, ale my mamy pewne rozwiązanie. Cóż to za rozwiązanie? Debyt kart ma pan na myśli EFT Act, czyż nie należy się tego bardzo obawiać, ze względu na ogromne możliwości komputerów. Państwo, wszystkie konstytucje, także Federal Reserve, będą otrzymywać informacje o tym, że o godzinie 14.30 był pan na stacji benzynowej i za 10 dolarów kupił pan benzynę pozałobiotem, w cenie 1.41 dolara za galon, a potem o 14.58 był pan w strefie spożywczym, gdzie kupił pan chleb, gotowy obiad, mięso i mleko, za 12,32 centy. Później zaś o pół do czwartej kupiłem aptece lekarstwa za 5,62 dolarów. Inaczej mówiąc, państwo wiedziałoby kiedy i dokąd chodzimy, ile zapłaciliśmy, ile zapłacił burtownik i jaki miał zysk. System EFT sprawiłby, że dosłownie wszelka wiedza o nas byłaby w posiadaniu państwie placówki, przecież nie jest to przerażająca perspektywa. To wszem, to jest dziwne. Domyślą się strasznego matactwa, szyderstwa z naszej Konstytucji. Czyż nie jest tak, iż prywatnemu konsorcjum panterów płacimy daninę i zło w postaci podatku dochodowego? Nie nazwałbym tego daniną. To są odsetki. Czy każdy urzędnik z wyboru nie składa przysięgi, którą zobowiązuje się do ochrony Konstytucji? Do tego, że będzie ich bronić przed wrogami zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi? Czyż z tego punktu widzenia Federal Reserve nie jest wrogiem wewnętrznym? Nie mogę tego potwierdzić. Nasi urzędnicy cyboru i osobistości mające władzę nad Federal Rezerw ponoszą winę za swoje przywilejowanie, a tym samym głosą w konstytucję swojego państwa, co stanowi zdradę stanu. Przecież zdradę stanu nie każe się śmiercią. Tak sądzę. Bardzo dziękuję za informację i za czas, który zechciałem wam poświęcić. I gdyby mi wolno było to powiedzieć, to poraziłbym panu, żeby podjął pan niezbędne krocie dla zabezpieczenia siebie i swojej rodziny. A więc żeby wycofał pan wszystkie pieniądze zdeponowane w bankach, zanim cały system się załamie. Ja to zrobię. Nie wygląda to dobrze. Niech Bóg okaże miłosierdzie duchom, które stoją za tym sprzecznym z konstytucją i przestępczym z przedsięwzięciem noszącym nazwę rezerwy federalne. Skoro tylko przebudzą się wszechmocne masy i zrozumieją, na czym to gigantyczne oszustwo polega, nie potraktują tego poważnie. Rozmowa z panem była dla mnie przyjemnością. Jeszcze raz dziękuję, że zechciał pan poświęcić mi ten czas. Mam nadzieję, że posłucha pan mojej rady zanim dojdzie do katastrofy. Niestety, na nic dobrego się nie zanosi. Życzę miłego dnia i dziękuję za to, że znalazł pan mi mnie czas. A ja dziękuję za to, że pan zatelefonował. No Dobrze i to było tyle. Jak mieliśmy okazję sobie usłyszeć, jest to co najmniej dziwne, że Stany Zjednoczone mają w obiegu mniej pieniędzy niż stanowi ich dług publiczny. Tylko, że w roku 2002, gdy przeprowadzono tę rozmowę, ten dług wynosił 4 biliony, a dzisiaj to już jest bodajże 15, czyli się prawie powiększył czterokrotnie w ciągu mniej niż 10 lat. Tak więc świetnie, gratuluję Stanom Zjednoczonym ale potem zaczęłam się zastanawiać jak jest z Polską. I tak, ruch publiczny Polski wynosi ponad 800 miliardów złotych, a jeżeli doliczymy zobowiązania emerytalne i temu podobne rzeczy, no to to już wychodzi dość imponująca ilość, to trzeba mierzyć w bilionach. I potem zaczęłam sobie sprawdzać, ile jest polskich złotych w obiegu. No i miałem podawane różne wartości, od 500 do 800 miliardów. No i powiem, że 800 miliardów jest w Polsce i ludy w obiegu. To na oznacza, że nawet gdyby rząd Polski zebrał wszystkie pieniądze, które są w obiegu, to i tak byłoby za mało, żeby spłacić dwie. Jaki z tego wniosek? Z tego wniosek jest taki, że hiperinflacja nam grozi. To nadejdzie. Rząd będzie drukował pieniądze, Albo dlatego żeby się nakraść ile się jeszcze da, albo w trochę bardziej tym celu, żeby spłacić ile się da. Tak więc z tą mało optymistyczną wizją Was zostawiam do następnego tygodnia i życzę, aby się udało jakoś przeżyć te hiperplacje. No i myślę, że za tydzień do przed 30 listopada coś powinno być dziewiąt Jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów na, na odcinki jakby. A jakby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł na temat i chciał, żeby ktoś go poruszył, to proszę wimoczek.myslozbrodnia zapraszam też na bloga swojego podcasta myslosbrodnie.blogspot.com no i to właśnie była myśl rozbrodnia, która wygłaszał Pinochet. I teraz jeszcze jakoś posanitarzy są na koniec i to usłyszenia.